jak Manui wyłowił wyspy z morza. Baśń polinezyjska. Świat, tak jak każda żywa istota, był kiedyś młody. Ziemia była żyźniejsza, słońce gorętsze, a wody bardziej zdradliwe. Na ziemi żyło wiele dziwnych, przerażających potworów, które zagrażały człowiekowi. Nikt nie wiedział, co go spotka następnego dnia. Pośród olbrzymiego oceanu, zwanego Wielkim Oceanem Kiwa, leżały piękne wyspy Manua. Były to bardzo bogate wyspy, pełne zielonych lasów, palm kokosowych, rozległych pól kukurydzy i drzew chlebowych. Żyło się tu szczęśliwie i dostatnio, a wszystko dzięki wielkiej przychylności słońca, które ogrzewało wyspy. Jednak, jak się często zdarza, ludzie zaczęli powoli zapominać o łaskawości władcy słonecznego promienia. Stali się zarozumiali, przestali odnosić się do niego z szacunkiem i nie oddawali mu należnej czci. W końcu władca słonecznego promienia rozgniewał się straszliwie i zaczął palić Ziemię promieniami słonecznymi. Dni stały się bardzo krótkie, zaś noce ciągnęły się w nieskończoność. Na wyspach manuła wszystko zaczęło umierać. Ludzie zaczęli chorować, byli głodni i przerażeni. Na jednej z wysp mieszkała dziewczyna o imieniu uji była córką dzielnego wodza Ru, a jej wyjątkowa uroda i dobro dla innych sprawiły, że wszyscy nazywali ją uśmiechem z nieba. Ui nie mogła patrzeć na cierpienia, jakie spadły na jej rodzinę i wszystkich mieszkańców wysp Manua, postanowiła więc odnaleźć władcę słonecznego promienia i błagać go o łaskę dla ludzi. Pewnej nocy wymknęła się w tajemnicy przed wszystkimi i udała się w długą i niebezpieczną podróż. Dziewczyna szła po wysuszonej i spalonej słońcem ziemi przez wiele dni. Wreszcie stanęła u stóp wysokiej góry, która wyglądała jakby wyrastała prosto z morza. Spojrzała w górę i zobaczyła władcę słonecznego promienia, który właśnie wyruszył w swoją codzienną wędrówkę po niebie. Niewiele myśląc, wzniosła do niego ręce i zaczęła śpiewać pieśń błagalną. Władca słonecznego promienia usłyszał wołanie Ui i spojrzał na nią. Tak zachwycił się jej urodą, że postanowił pojąć ją za żonę. Świadkami tej uroczystości były ziemia i morze, a cały świat świętował razem z młodą parą. Wyspy Manua znowu zakwitły, słońce stało się łagodniejsze, noce krótsze, a na ziemię powróciły spokój i szczęście. Piękna Ui urodziła władcy słonecznego promienia sześciu synów, olbrzymów, którzy nie znali strachu. Kiedy jednak na świat przyszedł najmłodszy syn o imieniu Manui, był tak słaby, że wszyscy myśleli, że urodził się martwy. Ojciec z wielkim żalem owinął ciało synka w plecionkę z kory drzewnej i oddał go morzu. Ale morze usłyszało ciche bicie maleńkiego serca i rozkazało dobrym duchom słonych wód, by zaopiekowały się synem władcy słonecznego promienia. Duszki morskie zabrały małego Manui do swojej podwodnej krainy i tam wychowywały go aż wyrósł na pięknego młodzieńca o mężnym sercu i sile olbrzyma. Manui stał się ukochanym wychowankiem duszków. Chłopiec był tak zwinny i szybki, że prześcigał koniki morskie w pędzie po wzburzonych falach. Nawet sam wieloryb, król oceanu, musiał schodzić mu z drogi. Morskie duszki nauczyły chłopca wielu czarodziejskich zaklęć. Przy ich pomocy umiał sprowadzać i uciszać burzę, na jego skinienie rozstępowały się fale, a żarłoczne rekiny łasiły się u jego stóp jak słodkie szczeniaki. Kiedy nadszedł czas, Manui wyruszył w drogę, aby poznać swoich rodziców. Długo płynął, aż wreszcie dotarł do małej skalistej wysepki Tau, gdzie mieszkała jego matka i pięciu braci. Stanął na piaszczystej plaży, strząsnął słone krople z czoła i roześmiał się z radości, bowiem po raz pierwszy stał na stałym lądzie. Poczuł, że dopiero teraz jest w domu, w swojej ojczyźnie. Kiedy Manui podszedł do matki, naprawiającej sieci na brzegu, nagle otoczyło go pięciu olbrzymów. Byli to jego bracia, którzy zasłonili kobietę przed nieznajomym. Matko, czy nie poznajesz mnie? To ja, twój najmłodszy syn, Manui. Nie poznajesz tej plecionki skory, w którą zawinął mnie ojciec, zanim wrzucił do morza? Ale fale mnie nie zatopiły. Morze przyjęło mnie do swojego królestwa i morskie duszki wychowały mnie, jak własne dziecko. A teraz stoję tu przed tobą, matko, wróciłem. Na początku UI nie mogła uwierzyć jego słowom. Kiedy jednak spojrzała na jego ramię, dostrzegła tam małe znamie słońca. A to oznaczało, że stoi przed nią prawdziwy Manui. Ui upadła przed młodzieńcem na kolana i zapłakała za szczęścia. Oto odnalazł się najmłodszy syn. Dziewięć dni i dziewięć nocy trwała wielka uczta na której wszyscy mieszkańcy wyspy świętowali powrót Manui. Dni miały, a chłopiec we wszystkim, co robił, okazywał się lepszym od innych ludzi. Najlepiej łowił ryby, najszybciej wiosłował i stawiał żagle, najlepiej znał morze, potrafił rozmawiać z falami i nie bał się najstraszniejszej burzy. Mieszkańcy wyspy nie mogli nacieszyć się obecnością Manui Odkąd pojawił się na wyspie, nikomu niczego nie brakowało. Tylko władca słonecznego promienia nie wiedział o powrocie syna. Nigdy nie odwiedzał wioski, bo bał się, że żarem, jaki od niego bije, mógłby poparzyć ludzi. Jedynie uj mogła go oglądać, ale tylko nocą, kiedy jego blask był mniejszy. Kiedy więc Manui zapytał matkę, kiedy wreszcie zobaczy ojca, ta stanowczo odmówiła. Nikt oprócz mnie nie może oglądać jego oblicza. Nie bądź zuchwały, nie zmienisz tego, co niezmienne, powiedziała Ui. Jednak Manui nie chciał się z tym pogodzić. Kiedy kolejnej nocy jego matka wymknęła się na spotkanie z mężem, on podążył jej śladem. Ui przeszła całą wyspę, a na plaży ukrytej wśród skał Odwiązała czółno i popłynęła w kierunku wysokiej skały, wyrastającej prosto z morza. Manui wskoczył do wody i popłynął za łódką. Kiedy Uii wyszła na brzeg skalistej wysepki, odnalazła wśród zarośli niewielką ścieżkę i podążyła nią aż na sam szczyt góry. Syn szedł cały czas za nią. Kiedy dotarli na sam szczyt góry, Chłopiec stracił matkę z oczu. Rozglądał się na wszystkie strony, ale w ciemności nie mógł nigdzie dojrzeć jej śladu. Po chwili poczuł pod stopami śliskie kamienne schody. Zaczął powoli schodzić w dół, aż znalazł się w wielkiej komnacie. Manui nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przed nim rozciągał się cudowny widok, Podziemna sala jaśniała nieziemskim światłem, a na jej końcu znajdowały się wrota z zielonego malachitu. Śmiało je otworzył i wydał okrzyk zachwytu. Za wrotami rozciągał się rajski ogród, pełen kolorowych kwiatów, egzotycznych ptaków, których śpiew rozbrzmiewał dookoła. Stał zamarły w zachwycie, aż do chwili, gdy dostrzegł swoją matkę. Była przystrojona w kolorowe wieńce kwiatów, a na jej ramionach siedziały rajskie ptaki. Obok niej siedział piękny wojownik. Na jego piersi widać było wytatuowany znak słońca. I poznał, że to jego ojciec. Chłopiec który znał czarodziejskie zaklęcia, przemienił się w zielonego gołębia i zaczął fruwać nad głowami Ui, władcy słonecznego promienia. Ptak był tak piękny, że Uii wyciągnęła do niego rękę. Gołąb usiadł na ramieniu Ui, a kiedy ta zaczęła go głaskać, przemienił się z powrotem w człowieka. — Kim jesteś, zuchwalcze? — krzyknął władca słonecznego promienia. Jak śmiesz bez zgody wchodzić do mojego królestwa! Ojcze, to ja, twój najmłodszy syn, Manui! Krzyknął młodzieniec. Władca słonecznego promienia spojrzał na niego i poznał w nim swojego utraconego syna. I uradowało się jego serce. Manui, mój ukochany syn! Jeszcze nikt z ludzi oprócz twojej matki... Nie przekroczył bram mojego zamku. Jesteś jedyny, który odważył się to uczynić. Dlatego uczynię cię najpotężniejszym z ludzi. Władca słonecznego promienia zaprowadził syna na szczyt góry, gdzie stanęli obok skały, z której wypływały dwa źródełka. Najpierw władca zanurzył dłoń w pierwszym źródełku. Oto źródło mocy, rzekł i pokropił wodą syna. Niech ta woda uczyni cię najpotężniejszym z ludzi niezniszczalnym władcą tysiąca wysp, królem ziemi. Podeszli do drugiego źródła. Oto woda nieśmiertelności rzekł i pokropił syna. Spraw, by mój uratowany syn przekroczył bramę śmierci i powiódł przez nią wszystkich ludzi. Nagle jednak woda zabulgotała. Krysnęła w górę wysokim strumieniem i po chwili w miejscu, gdzie przed chwilą biło źródełko, widać było już tylko spękaną ziemię. Źródło nieśmiertelności zniknęło, a władca Słonecznego Promienia zrozumiał, że żadne zaklęcie nie ma mocy wobec władczyni śmierci. Trzy noce spędził Manui ze swoim ojcem w jego pałacu. A kiedy wrócił z matką do wioski, mieszkańcy wysp powitali go z radością i uczynili swoim królem. A ten, który patrzył słońcu w twarz, panował sprawiedliwie i mądrze. Tu jednak nie kończy się baśń o Manui, synu władcy słonecznego promienia. Pewnego dnia, kiedy chłopiec szedł na łowy, Zobaczył przed sobą grupkę pięknych dziewcząt o rudych włosach. Najpiękniejsza z nich siedziała na wielkim tygrysie, a jej towarzyszki na osiołkach. Wojownicy zlękli się i chcieli uciec. Manui, uciekajmy, to China, córka czarodzieja, króla wyspy Fiji wraz z boginkami morza. Strzeżmy się, bo one każdego, kto im się sprzeciwi, potrafią zamienić w morskie straszydło. Manui nie usłuchał jednak rad swoich towarzyszy. Zamiast tego pobiegł za kolorowym orszakiem, który zbliżył się właśnie do jeziora. Hina i jej towarzyszki kąpały się właśnie w jeziorze, kiedy Manui schował się za krzakami. Dziewczyna dojrzała jednak śmiałka i zawołała gniewnie – Kimkolwiek jesteś, za twoje zuchwalstwo zamienię cię w rzeczny.” Jednak Manui był czarodziejem potężniejszym od niej, więc zaklęcie Chiny nie działało. Dziewczyna zawołała więc na pomoc swoje towarzyszki. Te jednak, kiedy zobaczyły, kto zakłócił ich spokój, nie chciały zrobić mu krzywdy. To Manui, syn władcy słonecznego promienia, którym opiekowałyśmy się w podmorskim królestwie. Wszystkie morskie stworzenia pamiętają małego Manui, – Na zawsze zostaniemy twoimi przyjaciółkami, a ty, Chino, zamiast się na niego złościć, lepiej powitaj go z radością. Jednak China za bardzo gniewała się na młodzieńca, aby słuchać morskich boginek. – Nigdy! Jeśli jest większym czarodziejem ode mnie, niech najpierw mnie złapie! – krzyknęła China i zaczęła płynąć jak najdalej od brzegu. Manui, jak tylko usłyszał jej słowa, wskoczył do jeziora i zaczął ją gonić. Był już tuż, tuż, gdy czarodziejka przemieniła się w rybę i znikła między tysiącem innych ryb. Ale wychowany w morzu chłopiec znał wszystkie stworzenia i szybko odnalazł Chinę rybę. I tak trwał ten niesamowity wyścig. Raz China przemieniała się w rybę, raz w człowieka. Potem znowu w rybę. Za każdym jednak razem Manui odnajdywał ją w głębinach i gonił dalej, nie dając wytchnienia. Aż w końcu wypowiedział zaklęcie i w jego dłoni pojawiła się złota sieć. Chłopiec zarzucił ją i już po chwili china ryba miotała się w niej. A Manui śmiał się wesoło, bo oto złowił na zawsze najpiękniejszą czarodziejkę. Dziewczyna powróciła do swojej ludzkiej postaci i niedługo gniewała się na młodzieńca. Nie minęło wiele czasu, a mieszkańcy wysp świętowali zaślubiny Manuiego z królewną z wyspy Fidzi. Wkrótce potem Manui z Chiną i swoimi braćmi wyruszyli w odwiedziny do teścia, władcy wyspy Fidzi. Popłynęli wielkimi łodziami przez ogromny ocean. Morze było spokojne i ciche, ale tak długo nie spotykali po drodze żadnego lądu, że w końcu skończyły się zapasy słodkiej wody i żywności. Wtedy Manui stanął na dziobie statku, wyciągnął olbrzymią wędkę i zarzucił ją w głąb morza. Wszyscy rzucili się do wioseł, a po chwili na końcu wędki ukazała się zielona wyspa. – A oto wyspa wyłowiona z morza! – krzyknął Manui. – Będziesz nosić imię Fana, a ludzie, którzy tu zamieszkają, nie zaznają nigdy ani głodu, ani pragnienia. Podróżnicy spędzili na wyspie kilka dni, a kiedy już odpoczęli i zebrali zapasy żywności i wody, ruszyli dalej. Jednak bogowie, widać, nie sprzyjali tej wyprawie, bo znowu skończyły się wszystkie zapasy, a stałego lądu nie było widać. Wówczas China zawołała wielkiego białego albatrosa, który zaprowadził ich na wyspę Hawaii, zwaną Wyspą Szczęścia. I znowu żeglarze spędzili na niej kilka dni, zanim ruszyli w dalszą drogę. Do wyspy Fidżi, na której mieszkał ojciec Chiny, było jeszcze sto wysp, i sto raw koralowych do opłynięcia. I znowu Manui wraz z Chiną i braćmi znaleźli się na morzu i płynęli przez spokojne wody tak długo, aż nadzieja opuściła żeglarzy. Manui po raz drugi wyjął swoją wędkę i wyciągnął z morza wyspy, tym razem nie jedną, ale dwie. Wielka radość zapanowała wśród żeglarzy, a China krzyknęła Nazwiemy te wyspy Teika na Manui, to znaczy ryby Manujego, bo on je wyłowił cudowną wędką z morza. Kiedy jednak zaczęli schodzić na suchy ląd, zaszło słońce i nieprzenikniona ciemność otoczyła świat. Dni stały się bardzo krótkie i gorące. To władca słonecznego promienia zazdrościł synowi jego chwały, i postanowił ukarać go za jego zuchwałość. Wówczas Manui wszedł na szczyt góry, uniósł wysoko ręce i krzyknął Ojcze, władco słonecznego promienia, zatrzymaj w biegu słońce, nie każ ludzi za moje czyny. Jednak ojciec milczał, a słońce nadal pędziło po niebie. Wtedy Manui upludł długie i mocne liny z włosów swojej żony i ukrył się nocą w skałach. A kiedy rankiem słońce ruszało w swoją codzienną wędrówkę po niebie, Manui zarzucił liny i schwytał słońce. Na próżno słońce szarpało się i próbowało uwolnić z więzów. Lin utkanych z włosów Chiny nie można było zerwać. Słońce błagało, aby Manui je wypuścił, ale ten nie słuchał jego słów. Dopóki Władca Słonecznego Promienia nie przestanie karać ludzi, Manui nie wypuści słońca. Wreszcie zabrzmiał potężny głos. Dość, Manui! Zuchwały jesteś! Porywasz się na samo słońce! Nie minie cię kara! Ojcze. Wołałem cię, ale ty milczałeś. Dlaczego niszczysz ziemię? Dlaczego nękasz ludzi? Nie wierzę, ojcze, abyś był tak okrutny dla tych, co nic ci nie zawinili. Dlatego weź moje życie w zamian za szczęście moich poddanych. Gdy władca słonecznego promienia słuchał słów syna, jego serce złagodniało. Zobaczył, że Manui godny jest bycia królem choćby i tysiąca wysp. I obiecał, że spełni każde jego życzenie. Ojcze, o jedno cię proszę, powiedział Manui. Przysięgnij, że nigdy więcej nie będziesz zmieniał drogi słońca, ani jej skracał, ani wydłużał. Dobrze, przysięgam: na ogień i ziemię. Wówczas Manui uwolnił słońce. Wrócił do swojej drużyny i wreszcie, bez przeszkód, dotarli do wyspy Fiji, gdzie mieszkał ojciec Chiny. Kilka tygodni trwała uczta na cześć młodej pary, a brali w niej udział wszyscy mieszkańcy wyspy. Radości nie było końca, do chwili, kiedy wyspę opanowała dziwna zaraza. Ludzie umierali każdego dnia, ale nikt nie wiedział, dlaczego się tak dzieje. Kiedy zaraza dosięgnęła też braci Manujego. Młodzieniec postanowił popłynąć do swojej matki Ui i zapytać o lekarstwo na epidemię. Następnego dnia Manui przemienił się w mewę i poleciał na wyspę Tau. Kiedy dotarł na miejsce, stanął obok matki i powiedział jej o wielkim nieszczęściu, jakie spotkało braci i mieszkańców wyspy Fidzi. Trzy dni i trzy noce trwała żałoba po pięciu utraconych synach, a potem ui zabrała najmłodszego syna nad brzeg morza i powiedziała – Ludzi od zguby może ocalić ogień. Nie będą wtedy jeść surowego mięsa, ani surowych ryb, które przynoszą zarazę. Jednak ognia strzeże na niebie prapramatka władcy słonecznego promienia, straszliwa machne, która spala na popiół wszystko, czego się dotknie. Nikomu dotąd nie udało się ujść z życiem po spotkaniu z nią. I tak pójdę do niej i przyniosę ludziom ogień, powiedział Manui i ruszył w drogę. W jednej chwili zamienił się w rybę i popłynął przez wody, aż do góry, Pośrodku oceanu, która dniem i nocą pluje ogniem i żarem. Kiedy dopłynął na miejsce, zamienił postać ryby w ciało orła i poszybował aż na sam szczyt góry. A tam ujrzał buchające żywym ogniem czeluście wulkanu i wychodzącą z nich starą machnę. Szybko zniżył lot i porwał z jej dłoni pęk ognistych płomieni. Mimo gorących płomieni, które parzyły jego skrzydła, młodzieniec zdołał dolecieć do wielkiego lasu. A wtedy spadł deszcz, który ochłodził ciało młodzieńca. Po chwili odpoczynku Manui poleciał dalej, prosto na wyspę Fidżi, gdzie czekała na niego China. Kiedy dotarł na wyspę, z powrotem zamienił się w człowieka. Kazał żonie zwołać wszystkich mieszkańców wyspy, a potem przekazał im ogień, który ze sobą przyniósł. Oto dar ognia, który przynoszę wam z nieba. Następnie rozpalił ognisko i pokazał, jak należy przygotowywać posiłki. Odtąd, zamiast jeść surowe potrawy, które przyczyniły się do śmierci tylu ludzi, zaczęto wszystko piec i gotować. Od tego dnia nie było szczęśliwszego kraju na ziemi. Dar ognia przedostawał się z wyspy na wyspę, aż w końcu nigdzie na świecie nie było miejsca, żeby ktoś nie znał ognia. I wszyscy ludzie sławili odtąd tego, który patrzył słońcu w twarz. Manu nie potrafił jednak osiąść spokojnie w jednym miejscu z żoną i dziećmi. Cały czas myślał, co by tu zrobić, aby życie ludzi uczynić łatwiejszym i szczęśliwszym. Pewnego dnia. Postanowił więc udać się na koniec świata, aby odnaleźć i pokonać śmierć. Ruszył więc w drogę. Ale nigdy nie powrócił z tej wyprawy. Mieszkańcy wysp do tej pory śpiewają pieśni o Manui, synu władcy słonecznego promienia, który wyłowił wyspy z morza, przyniósł ludziom ogień z nieba. ale... Nawet on nie wygrał ze śmiercią.